Pał z walizka, gdzie pawiołokie drzemią stawy, Krzak dzikiej róży pą swój krwawy Na plamy szarych złomów ciska. U stóp mu bujne rosną trawy, Bokiem się piętrzy turnia śliska, Kosodrzewiny wężowiska Pooprzywały głaźne ławy. Samotny, senny, zadumany Skronie do zimnej tuli ściany, Jakby się lęka odtchnienia burzy. Cisza. O liście wiatr nie trąca, A tylko limba próchniejąca Spoczywa obok krzaku róży. Jan Kasprowicz, Krzak dzikiej róży Z Kasprowego wierchu Brązowo-złotym liściem Błyszczą się skorusze Głęboko zagęstnionej Wierch cichej dolinie. Wkoło gładkich uboczy Olbrzymie pustynie Okryte przez pożółkło Złotej trawy plusze. Wiatr Huczą zamgławione Nad wierchami głusze. Słońce ma blask ołowiu. Wtem z południa płynie Biały, podarty obłok rozwiał w chmur głębinie olśniewających blasków pełne pióropusze. Śnieżno-modro ognistych barw fosfor się mieni. Pali się na powietrzu, jak szmat płomieni wznosi się i zawisa wśród odchłani mglistej. A od północy błękit kryształno-przejrzysty cud błękitu. W mgieł wpłynął sinne fiolety I objął w blask dalekich gór Złociste grzbiety. Kazimierz Przerwa-Tetmajer Poezję Objawy pesymizmu końca wieku W co wierzyć? W co wierzyć dzisiaj, Gdy wszystko upada? W co wierzyć dzisiaj, kiedy błoto tryska, aż do słonecznych promieni ogniska, gdy z wątpień jadem zatruta biesiada? W co wierzyć, kiedy światło nam nie bliska, choć mgły już pieszchły? Nikt nie odpowiada. Wątpić nam trzeba, tłumy jęczą, biada, patrząc na złudzeń swych dawnych zwaliska. Wszystko zbryzgane rozczarowań kałem, za dużo wiemy i za mało razem. I każdy woła dziś w zwątpieniu stałem, gdziem był przed wieki, tam do dziś zostałem, nędznym robakiem, nie Boga obrazem. Daremno pogoń jest za ideałem napisał Zenon Przesmycki Miriam szczarym młodości. Rozmyślania drugie Ze wszystkich rzeczy, które są w naturze, śmierć mnie dziś jedna swym urokiem nęci. Bo ma uśmiechów najpiękniejsze róże, szelest najcichszy w swoich skrzydeł piórze, jak kołysanka wiecznej niepamięci. Śmierć jest to podróż nad wszystkie podróże, co nam ukwieci byt i rozdiamenci, gdzie życia czarne toczą się kałuże ze wszystkich rzeczy. Z chaosu życia rwiemy się ku górze, lecz duch się wiecznie na nizinach smęci i błądzim. Niby na krzyżach rozpięci O śmierci, gdy się w łonie Twym zanurzę Ty łat mi wlejesz w przeźroczyste króże Ze wszystkich rzeczy Antoni Lange, Rozmyślania Mitologia i piękno klasyczne Danaidy Jest w Hadesie ponura skalista dolina. Słońce się nad nią wiecznie w ciemnej kryje chmurze, a dnem jej stroma ścieżka popod skal podnóże. Jak wąż po głazach pełza, wije się i wspina. Tą ścieżką Danaidy, białych widm drużyna, idą niosąc na głowach pełne wody króże. I chylą czoła blade, Jak więdnące róże, I pod ciężarem gną się Wiotkie jako trzcina. Rzędem jedna za drugą Zwolna idą boso Wzdłuż nagiej czarnej ściany Przez gruz i przez ciernie I ślad swych stóp rozdartych Znaczą krwawą rosą. Idą wiedząc, że znowu w bezdennej cysternie przepadnie gdzieś ta woda, którą w króżach niosą i cierpią beznadziejnie, na próżno, bezmiernie. Lucian Rydel, poezje Rola sztuki Rzeźbiarz Mistrz uczuł w swojej piersi dech nieskończoności, potężny jak ocean, gdy się pianą zwelni. Chciał wyrzucić z swej głębi moc życiowej pełni, której orkan wezbranej potęgi zazdrości. I w głazie dłonie jego młodzieńca wykuły, który ludzi miał uczyć zwycięstw, dumy, chwały. Posągu człon drgał każdy siłą napęczniały, Szałem nadmiaru grały w nim wszystkie muskuły. A ten, co pierwszy ujrzał boskość w mistrza tworze, padł na twarz zatrworzon, szepcąc ciche modły. W proch przed tobą, mocarze, niech padną najpierwsi. Mistrz zmarszczył brwi. Odtrącił zgiętego w pokorze i widząc, jak moc rzuca się w słabości podłej, młotem strzaskał posągu granitowe piersi. Leopold Staw, Sny o Potędze Symbole znaczące Żurawie Nad puste ścierniska i góry. Nad pożółkłe lewady i jady odlatywały klucze żurawiane, długie, długie rozwiane na bezmiary, obłąkane, leciały po szarym niebie przez mgłę bezdenną nad nagie pole i bory, w pustkę beznadziejnie jesienną odlatywały nie patrząc poza siebie. Sznury za sznurami, sznury za sznurami. Hen, hen, leciały nad polami, niknące jak sen, jak sen. Pamiętam, życie mi zbiegło tak prawie jak żurawie we mgły odlatujące. Jak te żurawie. Bronisława Ostrowska, Opale Powinowactwa Barwy błyszczące Barwy błyszczące, jasne, lśniące, migotliwe Wonie odurzające, mocne, rozkoszne, upojne Głosy triumfem brzmiące Zwycięskie, zgiełkliwe Barwy, wonie i głosy Sprzeczne, niespokojne Zwolna cichną, szarzeją Zmilkają i bledną Wirują, płyną w zmierzchu Senne, mgliste tonie Zlewają się ze sobą Stapiają się w jedną Ukojenia harmonię Barwy, Głosy, wonie Stanisław Korab-Brzozowski Chimera Religia i religijność Próżnia Drzewo samotne, obnażone Podnosi chude swe ramiona Rozpaczy hymny, ślech chropawe Do stalowego nieba próżni Pod drzewem stoi krzyż zmurszały, na nim rozpięty Chrystus kona, wznosząc swe oczy beznadziejne do stalowego nieba próżni. Pod krzyżem dusza macierpiąca z otchłani czarnej swej nicości wznosi pragnienia obłąkane do stalowego nieba próżni. Stanisław Korab-Brzozowski, nim serce ucichło. Przestałem się wadzić z Bogiem, Księga ubogich. Jedenasta. Przestałem się wadzić z Bogiem, serdeczne to były zwady, Zrodziła je ludzka niedola, nad którą nie ma już rady. Tliło w mej piersi zarzewie Materiał skier tak bogaty, Że jeno dądź w palenisko, A płomień ogarnie światy. Wiedziały o tym potęgi, Co gdzieś po norach drzemią, Albo z bezczelną jawnością, Jak mogły się włóczą nad ziemią. Wiedziały ci o tym moce, Które złośliwość popędza, By szły powiększać nędzę tam, gdzie największa jest nędza. Wiedziały ci o tym zastępy, które czyhają z zawęgła, lub w okna patrzą z szyderstwem, czy zbrodnia się nie wylękła. Wiedziały, że jeno się zbliżyć ku popiołowi mej kuźni, a w serce od razu wybuchnie, zuchwale zaklnie, Zabluźni, że swym bluźnierstwem i klątwą Czynu wyciśnie z nami Płonące rządzą odmiany, przewrotu, Co berło mu złamie. I dzisiaj, nie żal mi tego, najmniejszej nie czuję skruchy, Bo mci nie żaden służalec Na własne serce głuchy, Bo w sporze o szczęście świata Swa wolność mi była daleka, A tylko korzystał z prawa Wojującego człowieka. Jeno, że dzisiaj to widzę W patrzeniu dosyć już biegły, Czego w zamęcie walki Źrenice mnie dostrzegły. Nie ruszał ci on naprzeciw Wręcz sztunku wspaniałym dziwie, A tylko... Na tronie swym siedząc, uśmiechał się pobłażliwie. I dziś ja sam uśmiechnięty, gdy krzyczą w żelazo się okuj, jak ongi miecz niosłem walczącym, tak dzisiaj niosę im spokój. Lecz już nie wadząc się z Bogiem, mam jeszcze cichą nadzieję, że na dnie mojego spokoju, Żar świętej wojny tleje. Jan Kasprowicz, Księga Ubogich Miłość i oblicza młodopolskiej kobiety O maków purpurowych! O maków purpurowych, Kraśnych maków kwiecie, O usta całowane, drogie usta Twoje, Złote życia na oścież otwarte podwoje, Słońce, słońce w upalnym, rozgorzałym lecie, Słońce, słońce i maków purpurowych kwiecie, Pszennych łanów poszumy, pszczół grające roje, i usta całowane, Drogie usta twoje, W lipowych alejach Kwietniane zamiecie. Harfo wspomnień, twoje struny z rdzy Krwawych korali, Dłoń moja dziś otrząsa, Ogrzewa, rozzłaca, Lecz melodia ta dawna, Słoneczna, nie wraca. Tylko motyw tęsknoty Snuje się i żali, A ścichłe, obumarłe, Jak cmentarni stróże Więdną maki W królewskiej szarpanej purpurze. Kazimiera Zawistowska Poezję Usta i oczy Znam tyle Twoich pieszczot, Lecz gdy dzień na zmroczu błyśnie gwiazdą, Wspominam tę jedną, bez słów, Co każe ci ustami szukać w moich oczu. Tak mnie żegnasz zazwyczaj, nim powrócę znów. Czemu właśnie w tej chwili, gdy odejść mi pora, Pieścisz oczy, nim spojrzą w czar lasów i łąk? Bywa tak, świt się budzi od strony jeziora, nagląc nas do rozplotu, snem zgrzanych rąk. O szyby, jeszcze chłodne, uderza po złotą nagły z nieba na ziemię świateł, złot i spust. Usta twe na mych oczach. Co chcesz tą pieszczotą powiedzieć? Mów. Lecz z myślnych nie odrywaj ust. Bolesław Leśmian Sad rozstajny Żywioł kabaretowy Nowa pieśń o Rydzu, czyli jak Jan Michalik został mecenasem sztuki, czyli niezbadane są drogi opatrzności, Miał se Michalik cukiernie, kupczył w niej trzeźwo i wiernie, kawusia ciastka i pączki, zapłata z rączki do rączki. Każdy stan swoje ma smutki. Więc też w czas niezmiernie krótki, wów lokal, znany z trzeźwości, dziwnych sprowadził czart gości. W pobliżu świątynia stała sztuk. Stamtąd się zakratł Najpierwszy wróg Malaria lokal obsiadła Iżby w nim piła i jadła Dziwi się wszystko w tej budzie Cóż tu się schodzą za ludzie Chłop w chłopa dziki kosmaty A portki na nim noraty Co potem jeszcze się działo Gadać by trzeba nie mało. Dość, że ta buda od dawna Już w całej Polsce jest sławna. Wszystko oglądać ją pędzi w skok do Michalika na five o'clock. Kołtun z prowincji czy z miasta z otwartą gębą żre ciasta. W końcu Michalik na serio zaczął brać swoją galerią. Uderzyło mu do głowy, że taki sklep ma morowy. Tadeusz Żeleński. Boj. Słówka. Z perspektywy czasu o dokonaniach modernistów. Język literatury modernizmu. Wkład największy w budowę fundamentów polskiego modernizmu wniosło cztery głównych jego ojców założycieli. Wacława Berenta, koncepcja nowoczesnej powieści polifonicznej, Bolesława Leśmiana, koncepcja poetyckiego języka, to znaczy poezji jako języka, którego swoiste prawa odgradzają poezję skutecznie od mowy codziennej, ideologii i całej nieśpiewnej rzeczywistości. Karola Iżykowskiego klerkowska koncepcja literatury, zdystansowanej wobec kultury popularnej i masowej, życiowej praktyki problemów społecznych i politycznych oraz podobnie autonomicznej, immanentnej krytyki. Wreszcie nie w pełni wykrystalizowane, lecz długo oddziałujące i prekursorskie Stanisława Brzozowskiego idee literatury i krytyki zaangażowanej, to znaczy projektującej i antycypującej społeczne, cywilizacyjne i światopoglądowe przemiany. Ryszard Nycz, Język Modernizmu Prolegomena, Historyczno-Literackie Impresjonizm w literaturze Impresjonizm był techniką i metodą przede wszystkim malarską, przetransportowany na grunt literatury w liryce przez Verlena, Balmonta, Tettmayera, w powieści przez Gonkurtów, Danuncja, Żeromskiego, w dramacie przez Meterlinka, Schnitzlera i Rittnera, przejawił się w szerszej niż dotąd eksploatacji motywów przyrody, w szczególnym spotęgowaniu opisowej nastrojowości, w odtwarzaniu przelotnych i pieszchliwych momentów wrażeń, wzruszeń zmysłowych, asocjacji kolorystycznych, Wszystkiej chaotycznej zmienności świata, w odrzuceniu jakichkolwiek rygorów racjonalnej analizy i artystycznej kompozycji, a więc w zajęciu, jak w impresjonizmie malarskim, postawy biernie odtwarzającego swe doznania podmiotu. Artur Hutnikiewicz, Młoda Polska, rok 1994 Narrator powieści młodopolskiej Przesunięcie to w stosunku do klasycznego wzorca powieści wyraża się przede wszystkim w innym kształtowaniu pozycji narratora, a więc w konsekwencji w innej koncepcji języka powieści. Przesunięcie to obejmuje zjawisko najbardziej podstawowe i elementarne – stosunek mowy narratora do mowy kreowanych postaci. Narrator ogranicza swoje kompetencje, albo gdy proces zostaje daleko posunięty, rezygnuje ze swojej osobowości językowej. Stara się mówić językiem postaci, mniej lub bardziej rozbudowane elementy ich mowy wprowadza w swoje wypowiedzi. W ten sposób sytuuje się inaczej wobec świata przedstawionego i jego aktorów. Niejako szuka z nimi płaszczyzny porozumienia. Rezygnuje więc ze swej pozycji ponad nimi, pozycji autorytatywnej. Proces ten określano rozmaicie. Mówiono czasem, że narrator schodzi z powieściowej sceny, pozwalając bohaterom na bardziej samodzielną egzystencję. Michał Głowiński, powieść młodo młodopolska, studium z poetyki historycznej, rok 1969. Młodopolski paradygmat metafory Młodopolski paradygmat metafory odchodzi wyraźnie od ujmowania tego zjawiska jako figury słownej, zbliżając się w ten sposób do modelu poza- czy antyretorycznego, przenoszącego problem na poziom widzenia, myślenia, ujmowania świata. Nie zmienia to jednak faktu, iż młodopolskie metafory Jak każde inne, dane są odbiorcy najpierw jako konfiguracje czy interakcje słów i zdań oraz ich znaczeń w określonych kontekstach. Punkt wyjścia w opisie ówczesnych praktyk metaforyzacyjnych pozostaje więc stylistyczny, a kwestią istotną staje się to, jakie struktury nadbudowują się ponad konstrukcjami stylistycznymi. Napisał Marian Stala w metaforze w liryce Młodej Polski. Rok 1988. Kontynuacje tematów i nawiązania do stylistyki młodopolskiej w literaturze późniejszej. Jacek Malczewski. Srebrzyste mają skrzydła, kąpane wzórz tęczach. Nabrzmiałem mlekiem piersi i jurną pogodą. W południa ciche letnie połąkach tan wiodą, wirując lekko sennie w ogromnych obręczach. Przychodzą do mnie latem przez okna otwarte, popsutych młynów ruszają z chichotem, muskają twarz mi skrzydłem i włosów swych złotem z żołnierzy szydząc moich stawianych na wartę, parobków przewalają leniwych połąkach, spętane konie roznoszą pastwiskiem, do dziewów starych faunów rozśmieją się pyskiem, umilkną zasłuchane w podniebnych skowronkach. Napisał Jan Lechoń. Ojczyzna chochołów Park dziwów starożytnych Wiatr, który szeleści wokół śpiących pałaców Grobowców bez treści Te lampy i posągi Księżyc, gdzie się słania Geniusz Twego narodu Duch zapominania Te rany wielkiej dumy Inne wielkie rzeczy W których tyle jest prawdy ile się złorzeczy. Wszystkie cnoty parszywe to nas nie przejedna, to pustką zarażona Polska jeszcze jedna. Z czego budujesz kraj ten? Szczeczoty z jesionu? Kruchy antyk i żewność od wielkiego dzwonu? Ojczyznę w kolumienkach z widokiem na ule, gdzie miód Słodyczą swojską Zasklepia się czule? Nad rzeką Stoją wieżby, Na łąkach buciany Słyszysz, Basiu? To nasi biją w tarabany A wyszydzony chohol, Sobowtór symbolu Starym się obyczajem Kokoszy na polu Słoma trzeszczy Zapchlona Gzi dziewki w podołku Szumy chmielu, alkowa z pałaszem na kołku I ta krzepa, wieś w malwach, szkorbut, dzieci kopa, Święta ziemia ojców, twój naród bez chłopa. Kazimierz Wierzyński Wolność tragiczna Skrzydlate słowa Guralu, czy ci nie żal odchodzić od stron ojczystych? Michał Bałucki Dla chleba. Kto ty jesteś, Polak mały? Władysław Bełza Katechizm polskiego dziecka. Byłeś mi dawniej bożyszczem, o tłumie. Jan Kasprowicz W ciemności schodzi moja dusza. Mężczyzno, puchu marny, Ty, wieczna istoto! Eliza Orzeszkowa, Marta Na początku była chuć. Stanisław Przybyszewski, Requiem Eternum Umierać musi, co ma żyć. Stanisław Wyspiański, noc listopadowa. Trzeba być w butach na weselu. Stanisław Wyspiański, wesele. Co się w duszy komu gra, co kto w swoich widzi snach Stanisław Wyspiański, wesele. Polska to jest wielka rzecz. Stanisław Wyspiański Wesele Chopin, gdyby jeszcze żył, to by pił Stanisław Wyspiański Wesele Wychodzi letki z cichej klozetki Tadeusz Leński. Dzień Pana Esika w Ostędzie Nie każda jest taka święta, Żeby zaraz mieć bliźnięta. Tadeusz Bojżeleński, Ernestynka Gdy się człowiek robi starszy, Wszystko w nim po trochu parszy wieje. Tadeusz Bojżeleński, Gdy się człowiek robi starszy. Z tym największy jest ambaras, Żeby dwoje chciało naraz. Tadeusz Bojrzeleński, Stefania Oto, jak nas, biednych ludzi, rzeczywistość ze snu budzi. Tadeusz Bojrzeleński, Ludmiła Koniec książki Justyny Bajdy, Młoda Polska Nakładem wydawnictwa Dolnośląskiego, Wrocław, rok 2003 Nagranie Studia Książki Mówionej zakładu nagrań i wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie. Czytał Ksawery Jasieński Realizacja Tomasza Grubińskiego